Teraz e, przyszedł czas na to, abyśmy e, coś zrobili, żeby słowo ciałem się stało. No i proszę Państwa, oczywiście e, ja wiem, że najlepszą e, formą życia współcześnie w XXI wieku jest demokracja, ale znam też inne strategie rozwiązywania różnych spraw i problemów. I dawniej w Kościele bywało tak, że jeśli ktoś więcej pracował i mu się przyjrzeli, czy zbryzka, to powiedzieli, no my chcemy tego na biskupa. Te czasy przeminęły, a szkoda. Niemniej wydaje się, że jeśli mamy coś zrobić, to powinniśmy na początek powierzyć pracę tym, którzy w tym obszarze pracowali i y, jeśli ktoś by ten zespół, który teraz spróbuję zaprezentować jako moim zdaniem y, wart polecenia i albo przyjmiemy to y, jednogłośnie i rozpoczniemy pracę, można oczywiście dołączyć, zgłosić jeszcze inne osoby, ale myślałem, że dobrze będzie, jeśli będzie tych osób kilka takich, które już mają doświadczenie, już pracowały, mają też możliwości komunikacyjne dobre z wieloma ludźmi. Chodzi tutaj o skuteczność działań. I w związku z tym wydaje mi się, że w tym zespole przepraszam, nie? kolejność... Nie ma aż tak tego znaczenia, chociaż mam pewną swoją e, preferencję w tym, ale nie ujawnij. jej. Chciałbym powiedzieć, że widziałbym w tym zespole następujące osoby: Andrzeja Szczepaniaka, Jacka Racińskiego, Małgorzata Zurma, ale ojca Mateusza Hinca, siostrę Jolanty Głartkiem, no i jestem gotów sam też do tego grona w Grono jest szacowne, chętnie się oddaję w tym groźnie. Więc proszę Państwa, myślę, że to jest ten zespół, który wydaje się, że mógłby spotkać się i wyznaczyć pewien kierunek naszych dalszych działań, chociaż kierunek tych działań wyznaczają wyraźnie potrzeby. Wracam do potrzeb, o których mówił Helge. To znaczy chcemy dzisiaj usprawnić pracę i trzeba przetłumaczyć dwie książki. I trzeba dwie rzeczy koniecznie zrobić. My musimy mieć orientację na ten temat. Kto pracuje tą metodą? Gdzie i z jakimi ludźmi? I po, trzeba, trzeba zebrać, zebrać dane. Ja, ja bym prosił o to, aby każdy z, każda z tych osób, które tutaj Wyczytałem chociaż dwa zdania o swojej yy, yy, wizji, swoich możliwościach i, yy, yy, i swojej inicjatywie yy, chciałem powiedzieć, e, natomiast e, wydaje się, że pytanie o stan aktualny jest bardzo ważne, bo my nie wiemy w tej chwili. Naprawdę, yy, gdy Helgiel mnie pytał, yy, ile mamy grup, to ja nie, potra nie potrafiłem powiedzieć, yy, bo nie mamy tych danych. Jeśli będziemy mieć już dane i będziemy wiedzieli, kto pracuje, z jakimi grupami, według jakiego stylu, dlatego, że jest kilka różnych też sposobów pracy i nie chcemy tego wszystkiego administracyjnie porządkować, ale czuwać nad duchem tego programu, tej pracy i służyć pomocą dla tych, którzy chcieliby to robić. I wtedy rodzi się drugie pytanie kto chciałby, kto jest gotowy rozpocząć taką pracę w różnych środowiskach w różnych grupach i wtedy żeby zgłosić też, żebyśmy mogli informacje o tym upowszechnić a także żebyśmy tym osobom, które chcą wejść w tę pracę, żebyśmy mogli pomóc. To są takie trzy cele, które ja spostrzegam jako, jako bardzo ważne. Być może jest ich, jest ich więcej. Wydaje się, że docelowo należałoby zatroszczyć się, żeby chociaż raz na rok robić takie konferencje jak ta z możliwością poszerzenia, pogłębienia, refleksji. Niewątpliwie ważne jest to, żeby Zaprosić do współpracy także polonistów, teologów, żeby ten program zaadoptować do rzeczywistości polskiej. To są niezwykle ważne aspekty, sprawy, ale wydaje się, że na razie ten mały zespół koordynujący byłby w stanie w oparciu o struktury, które funkcjonują przede wszystkim w Sychar i w SPH, dobrze wykorzystać żeby ten nurt pracy zintegrować, skoordynować, tchnąć w niego jeszcze więcej życia, dynamizmu i żebyśmy byli dobrym narzędziem w ręku Boga. No, a później na każdą propozycję jestem otwarty. Ale ponieważ chciałbym zachować pewien porządek, to ja teraz Andrzej, może Ciebie poproszę jako pierwszego, ponieważ myśmy się wszyscy już wymądrzali, a Ty nie. A tutaj wiele osób jest z Sycharem związanych i bardzo proszę o swojej wizji i, i swoich planach i zamierzeniach i możliwościach, także technicznych, którym służy, którymi dysponuje Sychar Powiedział. Bardzo proszę. Ehm. No nie jestem pierwszy z który się wypowiadał, były tutaj dwie osoby przynajmniej, które zabierały głos i właśnie powiedziały to swoje świadectwo związane z doświadczeniem pracy w programie w wersji właśnie takiej zupełnie nowatorskiej poprzez internet, oczywiście tym środkiem wyrazu jest właśnie pismo, forma pisana. <śmiech> Jest, ona w sumie, jest to to oświadczenie rzeczywiście bardzo, bym powiedział, ciekawe, ponieważ po roku czasu funkcjonowania tego warsztatu w wydaniu właśnie pierwszej grupy okazuje się, że jest to praca bardzo intensywna, ponieważ tak naprawdę nic nie da się ukryć. Po prostu, jeżeli ktoś nie pisze, nie jest w programie. Także możliwości sprawdzenia, czy rzeczywiście ktoś pracuje i ktoś wkłada dużo wysiłku są ogromne tutaj. Oczywiście przy tych wszystkich zauważonych tutaj również i brakach związanych właśnie to, że osoby, które uczestniczą, nie widzą siebie nawzajem, mimo że te relacje nie, nie, nie są takie być może jak w grupie, która na żywo się spotyka ze sobą. Tym niemniej dochodzą te spotkania rzeczywiście, gdzie mogą się spotkać w takich meetingach organizowanych kilka razy w ciągu roku. To jest nasze zupełnie nowe doświadczenie. Aktualnie kończy grupa pierwsza, która rozpoczęła w marcu zeszłego roku. Są obecnie na 10, mniej więcej, 11 roku. Z 14 osób, które wystartowały, praktycznie 13 osób dotrwało do dzisiaj. Z czego 8 osób w tej chwili e, są osobami, które się zaangażowały w tworzenie i wprowadzenie E, trzech następnych grup, które wystartowały e, e, miesiąc temu. E, to są grupy mniej więcej 15-osobowe. E, jedna grupa ma 16 osób, druga 15, e, trzecia 14. Podzieliliśmy je tak terytorialnie na grupę północ, e, centrum południe, biorąc za kryterium możliwości e, dojazdowe, tak żeby te osoby rzeczywiście miały e, możliwości dojazdu no, z takiej odległości, z której są w stanie dojechać. To oczywiście też jest tak, jak ksiądz powiedział, eksperyment wcześniej. Po owocach poznajemy, prawda? Czy mamy do czynienia z czymś, co, co Panu Bogu się podoba, czy nie, prawda? To jest kwestia oczywiście zastanowienia się, jak dalej ta forma mogłaby funkcjonować, tego rodzaju właśnie warsztatów. Ma te warsztaty oczywiście mają ten ogromny walor, że póki co, no, nie ma e, niestety w, jeszcze w Polsce na tyle e, rozpowszechnionych tych warsztatów, że nie wszyscy są w stanie skorzystać z tych miejsc, gdzie one się aktualnie odbywają. W tej chwili, e, w, w takiej wersji, e, no, do, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni e, tutaj na przykład na Skaryszewskiej, czyli spotkania w grupach e, na żywo, Obecnie funkcjonują takie cztery miejsca: cztery można powiedzieć, ośrodki nasze, które się zajmują właśnie organizacją i prowadzeniem tych warsztatów. To jest Lupin, Rzeszów, Kraków i Żory. To są te cztery. I piąte, oczywiście, na Skaryszewskiej, tutaj, które prowadzi Jasek i jeszcze inna osoby. To jest nasz taki można powiedzieć, dorobek, czyli stan posiadania, który jest na dzień dzisiejszy. I jak to dalej będzie wyglądać, to oczywiście zobaczymy. Natomiast myślę, że i tak już jest, mamy się z tego cieszyć, bo te osiem osób właśnie pomagają w prowadzeniu tych następnych grup. I to są osoby, które się mocno angażują, bo rzeczywiście ta forma internetowa wymaga dużego zaangażowania. To jest tak, jak tutaj, nie wiem, czy Mirka mówiła, czy nie, ale to jest przynajmniej godzina czy dwie godziny dziennie. Tak? Mniej więcej, takiego zaangażowania od strony osoby koordynującej, prowadzącej grupę. W jednej grupie jest takich osób prowadzących dwie, w drugiej również dwie, trzeciej są trzy osoby, ponieważ jest duża intensywność, ponieważ wszystkie osoby w formie pisanej oczywiście odpowiadają na te pytania i realizują te ćwiczenia, więc wymaga to dużo czasu, żeby rzeczywiście te wszystkie posty prze, przeczytać no, to tak bym powiedział tyle mojego, że tak powiem, obserwacji doświadczenia na ten temat. Dziękuję bardzo. Może teraz pani Dominik pierwszaństwo, co? Małgosiu o twojej wizji ewentualnie takiej dalszej pracy i, I Jola, gdybyś później zechciała też a potem Jacek, Mateusz. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że... że tak, stwierdzić, że to, co jest, to jest super i myślę, że to dalej się będzie rozwijało, natomiast to, co chciałam nowego jakoś dopowiedzieć do i w tym, widzę, widzę potrzebę i, yy, i chciałabym zgłosić taką, taką możliwość czy roztoczyć taką wizję, yy, widzimy taką potrzebę, żeby prowadzić szkolenia do osób prowadzących. Chcielibyśmy i to zorganizować w takiej formie na przykład weekendowej. To jest jeszcze sprawa do zastanowienia się, jaka forma jest możliwa. Prawie się krystalizuje. Prawie się krystalizuje. bo my już od jakiegoś czasu o tym myślimy. I chcielibyśmy też stworzyć taką sieć współpracy, coś w rodzaju superwizji. My teraz mamy taką superwizję tutaj w ośrodku na Skaryszewskim. Spotykamy się co dwa tygodnie w tym gronie tych osób prowadzących tutaj w Warszawie i jest to niezwykle cenne. Dzielimy się tym, co się dzieje w grupach, zgłaszamy jakieś swoje trudności, pogłębiamy też swoje rozumienie tych kroków. To jest po prostu taka superwizja i chcielibyśmy to rozszerzyć i zaprosić do tej superwizji osoby, które teraz prowadzą, czy będą prowadzić w innych ośrodkach. Także to jest taka rzecz, przeszkolenia dla w formie do uzgodnienia z superwizja. Ja miałam takie pytanie, czy była możliwa już ta superwizja właśnie taka za pomocą na przykład konferencji skype'owej, bo dla nas to jest, znaczy dosyć używałam co dwa tygodnie czy tam z jakiś czas dojeżdżać do Warszawy i ja tak pomyślałam sobie, że możemy wykorzystać 15 możliwości, widać, że są duże. Jesteście z Lublina, tak? tak. Dobrze pamiętam. No, no tak, to jest pewnie było trudno, co, co dwa tygodnie. Dobry przykład, raz na miesiąc być. przyjechać. No, no właśnie, a może raz na miesiąc się temu przyjechać. Raz na ja nie wiem, czy, czy chciałabym to zgłosić, natomiast widziałabym e, za bardzo sensowne i użyteczne, żebyśmy w, w mniejszym gronie osób prowadzących o tym mogli porozmawiać. No, konkretnie nad formą, jak, kiedy, żebyście też zgłosili swoje potrzeby, pomysły, e, więc jeżeli tutaj są, a rozumiem, że są też osoby prowadzące z innych ośrodków, to wydaje mi się, że użyteczniejsze dla nas by było takie spotkanie w mniejszym gronie. Może po tak. tym spotkaniu. To i wtedy Pomży. takie szczegóły byśmy po może jakieś pół godziny, by wygospodarowali, żeby ustalić takie możliwości. Ale sprzątacie, no. razem za sprzątanie. Nie ma problemu. No to ja dziękuję. Dziękuję w ogóle za, yy, rąk, za zaufanie, bo ja nie mam takiego doświadczenia jeszcze, sama jestem w tej grupie, ale już w Legionowie zgłaszają się osoby i będę chciała taką grupę poprowadzić, ale to, co mogę powiedzieć i podzielić się, ja reprezentuję taką Fundację Pasja Życia. Tu z Jackiem jesteśmy właśnie w zarządzie tej, tej fundacji i buduję takie Centrum Rozwoju Osoby. I serdecznie zapraszam do centrum. Tak sobie wyobrażam, jak mamy się dzielić wizjami, że to mogłoby być takie też miejsce naszych spotkań, i, i miejsce też dla tych grup, bo to będzie duży dom i jedna z form pracy, to tak sobie wyobrażam, że to właśnie takie narzędzie będzie Formacja bardzo pomocne. Tak, w tym programie dla nas to jest istotne, żeby tą formację duchową prowadzić właśnie tym warsztatem. Więc tak, już taki duży lokalizm, to jest duży dom, 1500 metrów kwadratowych. Proszę o modlitwę w intencji milionerów. No i taka jest no takie moje wejście do Was właśnie. Także miejsce jest. Dziękuję bardzo. No, ja będę mówił pracę. Nie ma wizji. Nie ma wizji. Robert nie zaskoczył, któryś raz z kolei to jest raz. Druga rzecz, którą dzisiaj odkryłem, że, bo dotąd myślałem, że w nieświadomości, że tylko mnie Sychar tak wrobił, ale okazuje się, że Jacka też. Także już nie jest tak się... Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie pomysły, drogę, którą ja widzę, to od długiego czasu zastanawiam się nad wprowadzeniem, do dzisiaj też już miałem takie potwierdzenie tego samego, dwunastu kroków dla duchownych, którzy teoretycznie są wierzący. Aż w terapii pracuje tylko z duchownymi dla duchownych. Także to uważam, że 12 kroków jest rzeczywiście elementem, który mógłby bardzo głęboko wejść w formację, nie tylko formację duchową, ale także ludzką formację tych osób, które potem mają nam w jakiś sposób służyć. Także to tyle, ile ja widzę na ten moment. Może za miesiąc będę jakiś następny pomysł. Także. Dziękuję. No cóż, wizja to może duże... Wizja to może duże słowo, ale trochę podzielę się doświadczeniem i jakby wnioskami, aby ustrzec się przed dalszymi tego typu sytuacjami. Bo gdy nastałem w sycharze z tymi grupami, które miały być przecież jednym, jednorazowym takim wydarzeniem, i w trakcie, no nie wiem, tam chyba od trzeciego czy czwartego roku, niemal codziennie otwierały się drzwi w tym salce, w której prowadziliśmy zajęcia, wchodził się on z pytał, kiedy następna grupa. No i w ten sposób powstawały następne, następne, następne, i to ja intensywnie szukałem osób, które by próbowały czy zechciały podjąć tą pracę. Zapraszałem różne osoby. Terapeutów, osoby ze wspólnot, księży. Miałem takie doświadczenie, że był ksiądz z Zielonej Góry, bo są bardzo sympatyczne, który poznamy na kolekcjach Sycharu i miał naprawdę ochotę rozpocząć taką pracę jako prowadzący grupy. Przybył na wizję, na wizytację, tak? Dwa razy i powiedział, nie, ja tego nie wezmę naprawdę nie było to łatwe. I teraz już jest tych osób kilka, które podjęły się tego wyzwania. Niektóre z lękiem, ale już widzę z raz mniejszym. I mają to doświadczenie prowadzenia i byśmy chcieli... Moją wizją jest to, żeby jakby to się rozprzestrzeniało, tak? żeby tych osób prowadzonych było jak najwięcej. Żeby to się sprowadziło w rezultacie do tego, że to świadectwo z 12 kroku było owocować taką niemal naturalną sytuacją, że każdy kto skończy, to chociaż jedną grupę poprowadzi. I wtedy to takie pączkowanie będzie jakby naturalne, bardzo takim prze, no, przekształcaniem. Oczywiście to, co powiedziała Małgosia, jest bardzo ważne. Tak? czy takie danie wsparcia tym osobom, które w procesie bycia w warsztacie, poczują, czy zechcą w tej, w tej formie to świadectwo warsztatowe dawać dalej, żeby no, przygotować. Niektóre są tak jak tutaj Jola, czy, czy inne osoby przygotowane tak? do tego, żeby pomagać innym, niektóry nie, więc trzeba im to tą, tą umożliwić, czy pomóc im w tym. Zgłaszają się już takie osoby, prawda, które mają zaplecze w własnej parafii, nawet ludzi czekających, tak jak tutaj koleżanka z Puław, czekających już na to, żeby uruchomić grupę. No, niby są predestynowane, ale no, lepiej byłoby, żeby jednak własne przeżycie, poczuć program i, i dopiero wtedy go prowadzić. I myślę sobie, że to, co powiedziałem o gościach, to narastało w nas już od jakiegoś czasu, Taka potrzeba też Andrzej mi tutaj do tego mocno zachęca, ale podjęliśmy taką próbę, żeby z inną organizacją to jakoś zorganizować to nie wyszło. Ale najprawdopodobniej taki konkret mogę tutaj włożyć, że najprawdopodobniej na jesieniu na przykład września października lub października listopada taką grupę około tam 14 osób na taką wyjazdową sesję dla prowadzących czy moderatorów czy tych, którzy chcą prowadzić albo już prowadzą, potrzebują wsparcia, jesteśmy w stanie zorganizować. I to jest taki konkret, który mogę tutaj włożyć do tej wizji. To ja tyle. Widzicie Państwo, że zespół jest naprawdę cudowny ja, nie dziwcie się, że ja chcę też w tym zespole być. Nie. Mam nadzieję, że Państwo również ubogacicie nas waszymi oczekiwaniami, czy propozycjami, czy doświadczeniami. Ja sobie tak myślę, na przykład były osoby, które są zainteresowane poznaniem procesów ewaluacji na przykład, nie? I to jest tak, że dzisiaj pracujemy w ten sposób, że ktoś może mieszkać w Lublinie, ale mieć kontakty z Berlinem, Tokio, albo Hongkongiem, no i, i wszystko jest, jest tutaj możliwe. I chodzi o to, że jeśli ktoś odkrywa też swój obszar takich zadań czy jakieś swoje powołanie dla wzmocnienia tej całej pracy, żeby tym się podzielił, żeby powiedział, ja spróbuję chętnie to zrobić, żeby wszedł kontakt z tą grupą i żeby można było takie inicjatywy wykorzystać. Ale jeżeli ktoś nawet czegoś nie wie, o coś chciałby się dopytać, albo marzy mu się coś i nie wie jak tego marzenia się zabrać i na jakiej drodze mogłoby ono być spełnione, to jest właśnie teraz czas na to, żeby się to wszystko wyrazili. Bardzo proszę. Mimo, że u nas jest miasta, u nas jest też stowarzyszenie e, psychologów chrześcijańskich, czy to będzie rozpropagowane przez wszystkie tak, żeby mogła na przykład pojechać tam i, i tam zdobyć informacje czy kogoś do współpracy wśród tamtych psychologów, czy to będzie rozpropagowane w ten sposób jakby przez waszą przez tą organizację. Ja myślę, że my tak, musimy jako ten zespół nasz chyba oddzielnie się spotkać, bo to dzisiaj nie załatwimy tego w takim spotkaniu półgodzinnym, musimy pewnie szybko przemyśleć, ale chodzi o to, że musimy po prostu jakoś się nazwać, określić kompetencje nasze. Kanał informacyjny, niezależny kanał, co? Niezależny kanał informacyjny. Tak, tak. I Co? Tak, tak, Jakiś portal, a niezależnie od tego, wszystkie informacje, które będą dotyczyły tych 12 kroków i tego programu, mogę już w tej chwili powiedzieć, że na pewno znajdą się na stronie SPCH.pl i Sycharu również. Więc na pewno będzie taka możliwość, żeby bieżące informacje, właśnie o takich szkoleniach, spotkaniach, Wieć. Ale może jest też taki czas, nie wiem jak to zrobić, żeby e, m, zrobić taką bazę danych e, osób, które się e, interesują tym tematem i chciałyby taki newsletter otrzymywać e, od nas. E, na razie nie mamy jeszcze tego, ale przecież możemy coś takiego e, zrobić. Jesteśmy do tego Jesteśmy do tego przygotowani, tylko w takim razie e, rozumiem, że tutaj e, e, ośrodek e, na byłby. Czy, czy możemy podać dzisiaj już jakiś adres albo osobę do kontaktu, która by mogła. Będzie telefon i będzie adres internetowy, który będzie jakby źródłem do tych informacji. 12 kroków będzie taki. 12 12 i będzie e, adres e, umieszczony na stronach internetowych obu stowarzyszeń. Jeśli Państwo tam dotrzecie, to później oczekujemy na kontakt z Waszej strony i na potwierdzenie zainteresowania, że chcecie, aby informacja na bieżąco do Was docierała. Proszę bardzo. To był pierwszy głos i mam już gotowe, myślę, propozycje. Zapraszam do udzielenia. A gdzie będzie można kupować podręczniki? Bo do tej pory było tylko to możliwe w Warszawie i to jeszcze nie, nie, nie było tu y, wysyłkowej możliwości, tylko trzeba było tam prosić na odręczniki. Ja nie wiem, bo ta książka była zrobiona od tak szybko na bieżące potrzeby i przerosło zapotrzebowanie, ale myślę, że miałem my stały układ z wydawnictwem w Płocku, jeszcze trzeba to znajdziemy może inne, ale myślę, że w moim odczuciu jest szansa, żebyśmy gdzieś do jesieni te książki przetłumaczyli i później pewnie ze 2-3 miesiące trzeba pracy nad nimi jeszcze od strony teologiczno-polonistycznej i sądzę, że przełom roku 2011-2012 byłaby szansa, żeby ukazały się nowe podręczniki i one wtedy będą w, myślę, że w dosyć szerokiej dystrybucji, bo do tej pory, no, to nawet my nie bardzo mogliśmy to rozpracać, bo to były materiały wewnętrzne, szkoleniowe, więc nie może takich rzeczy sprzedawać. No, oczywiście, że jakby tam trzeba gratyfikować koszty, które zostały poniesione przy tym, ale będzie w normalnej dystrybucji wydawnictw i księgarki. Chyba, że zdecydujemy inaczej, że my będziemy środowiskiem, że będzie księgarnia wysyłkowa na przykład przy Sychar i przy SPH i tutaj będzie się zgłaszał. Bo tak też jest taka, taka możliwość. Ale o tych technicznych sprawach to myślę, że rozstrzygniemy no, na jakichś tam kolejnych naszych spotkaniach. Dlatego, że będzie wiele takich kwestii technicznych, które trzeba rozwiązać. Dla dobra użytkowi, ale także i dla dobra e, całości, to znaczy całego tego nurtu kształceniowego, e, terapeutycznego, jak go nazwijmy. Czy jeszcze są jakieś pytania? Chciałam jeszcze na tę ewaluację zapytać. To znaczy, czy dzisiaj już jest jakaś możliwość, czy to musimy podać jak to, to przetłumaczyć? To będzie pytanie do Helge. Za chwileczkę, czy to. Helge, może Pani o tę ewaluację, o sytuacja Können wir jetzt z w um das zu übersetzen und sofort in Kontakt ja? Ja. musimy spokojnie o tym porozmawiać, ale przez lato jest szansa, żebyśmy ten temat domówili i wtedy weszli w w taką współpracę. Ale jeżeli ktoś byłby gotów do tego, żeby tym tematem się zainteresować, to prosimy o kontakt z kimś z naszej tutaj grupy koordynującej. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to w takim razie rezerwuję sobie kilka minut na um, słowo końcowe. Chciałbym najpierw powiedzieć, że jestem bardzo głęboko wdzięczny Panu Bogu za to, że to dzieło zaistniało, że się rozwija, że udało nam się zrealizować takie spotkanie jak dzisiaj, i że Widzę także pewną przyszłość w tym, co jest przed nami. Oczywiście jestem głęboko wdzięczny też ludziom, którzy przyczynili się do tego, że to mogło się stać. I tutaj chcę naprawdę powiedzieć z głęboką moją wdzięcznością dla naszego gościa. Ja chcę powiedzieć, że gdy po raz pierwszy już wtedy wziąłem ten podręcznik, zapytałem, czy, czy my możemy to robić w Polsce, wtedy przed laty usłyszałem, tak, spróbujcie i spróbowaliśmy. I teraz, kiedy poprosiłem o przyjazd, uzyskałem natychmiast odpowiedź, tak, taka gotowość jest dla mnie wzruszająca, jestem za nią bardzo wdzięczny. I bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj w pewnym sensie już jako partnerzy na poziomie także nie tylko serca, ale jej umysłu i organizacji wejść w sposób bardzo jednoznaczny we współpracę Polski i Niemiec. W takim obszarze. Oczywiście, no cóż, zawsze, jak wdzięczność, wrażamy symbolem. Ja ten mam dwie książki o o Polsce i o Warszawie. Chcę także podziękować wszystkim prelegentom, którzy swoim słowem ubogacili nas i także tym, którzy poprzez świadectwa, pytania zaszczepiali w nas, zasiewali w nas to dobre ziarno. Ja zawsze uważam, że 12 kroków to jest też taki proces, w którym dokonuje się zasiew, a owoce nieraz widać natychmiast, a często dopiero po latach. I dlatego za każde dobre słowo, które tutaj padło, za każdy dobry pomysł, za każdy odruch umysłu i serca serdecznie dziękuję. Pragnę też wyrazić moje uznanie i podziękowanie dla zespołu z Kinowej. Składam to podziękowanie na ręce kierowniczko Ośrodka, która nas tutaj witała Pani Kasia Markowskiej, ale także dla wszystkich, którzy Pracując, służąc tutaj, sprawili, że mogliśmy bezpiecznie i skutecznie przeżyć ten, ten program. No, i proszę Państwa, zawsze jest wszystko, co ma jakiś początek, ma jakiś koniec, nasze, spotkanie niedługo dobiegnie końca. Myślę, że jesteśmy w takim gronie zamkniętym, że możemy sobie powiedzieć, że wcześniej to możemy rozpocząć o 15 minut wcześniej za 15.06, czyli 15 minut będziemy mieć odpoczynku chwilę. I tutaj, w tym miejscu, będzie Msza Święta, na której przede wszystkim Bogu będziemy chcieli złożyć dzięk, czynienie i ofiarować, darować cały nasz zapał, cały nasz wysiłek i projekt. Jest Ja tak technicznie żeby jakby dać nam pomóc, troszkę tak. Bo rozumiem, że większość osób zostaje nam przez a tak, kto, żeby tutaj troszeczkę przeorganizować, żeby zrobić... Przy tak? tak? Na, teraz przerwie. tę przerwie, żeby przeorganizować, posprzątać i mm. przenieść i będzie komunikacji. To w takim razie, kto ma ochotę do pracy, to Ania pokieruje, a kto ma ochotę na herbatę czy na wypić wodę, to w ostatniej sali, a więc się tutaj przygotujemy na spotkanie. Dziękuję i zapraszam na uparcie.